Ale i również sport na arenie całego kraju. Osiągają zawodnicy tych kolegów. Osiągają fantastyczne wyniki na mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. Także tutaj no po prostu nie powinno być dyskusji na temat ich kompetencji, zaangażowania, pasji i miłości do sportu. W komisji tej oprócz Andrzeja Kujszy był Dariusz Płaczkiewicz i Grzegorz Kowalski. To również postaci no, niezwykłe na naszym firmamencie i podważanie ich kompetencji, że Chcą skrzywdzić młodzież, według mnie to jest absurd i kto głosi takie tezy, kto wygłasza takie poglądy, to po prostu żyje w równoległej rzeczywistości. Tak po prostu nie można. Jeżeli chodzi o miasto Koszalin, to ja powiem tak, jestem członkiem zarządu zachodniopomorskiego Okręgu.